Witam, nazywam się Barbara Niklas. możecie mnie spotkać w najbardziej ciekawych miejscach miasta po godzinie drugiej w nocy. Zapraszam do słuchania audycji. Inny koncept. Inny koncept. już inny koncept. Inny koncept. <grych> tak, Barbara będzie innym razem. W dzisiejszym odcinku będzie wywiadzik z mormonami, który to udało mi się zarejestrować kilka tygodni temu. Oddałem się zaczepić przez jednego z nich w parku. I pomyślałem, że przecież hej, to fajny motyw na odcinek mógłby być. No więc umówiliśmy się na dłuższą rozmowę, wszedłem do ich lokaliku, gdzie się spotykają. Zostałem tam zamknięty w salce dla dzieci, ale niestety nie pozwolili mi się bawić zabawkami. Tak, no to może tyle tylko o tytułem wstępu. Ponad godzinę miałem nagraną. ale żeby nie przedłużać odcinka, pociąłem nieco tą rozmowę. Miałem też jakoś więcej ją w planach komentować, uzupełnić różnymi suchymi faktami, ciekawostkami, ale, ale nie mam za bardzo czasu, żeby poświęcić na przygotowanie tego całego dnia. Witam wszystkich. Ja się nazywam Starszy Alan i jestem misjonarzem z Kościoła Jezusa Chrystusa. I Ja jestem Starszy Hon i jestem Tak. Jestem misjonarzem z Kościoła Jezusa w Jestem z Arizona. Tak. To my obaj nosimy, nosimy taki tytuł starszego, mimo że ja jestem starszy od niego. <laughs> ale to jest taki tytuł uh, w kapłaństwie w naszym kościele. To, mm, to jest nazwa naszego urzędu w kapłaństwie. To dlatego nazywamy się, nosimy taki tytuł starszy. Um, ale... Jesteśmy młodzi. My, to ja mam 20 lat i kolegę. Mm. 12. 12? Mm. Tak. Nie 12. 19. 19. <laughs> 19. Tak. kłamałeś mnie, że, że masz 12 lat. Zawsze myślałem, zawsze myślałem że masz 19. Um, to na pewno jestem starszy od niego, jeżeli mam 12 lat. Um, to tak, kolega jest z, z Arizony, ze stanu Arizona. Ja jestem z Kalifornii, um, ze San Francisco. Jest takie miasto tam. Okej, okay. to takie lekkie zaskoczenie było dla mnie, no bo trzeba mieć jaja, przyznajcie sami, żeby w wieku 19 lat gdzieś tak pojechać do obcego kraju i próbować nawracać ludzi. Tym bardziej się zdziwiłem, bo na oko dałbym i Allenowi, i Honowi tak, z 24-25 lat. A tutaj oni, 19-20. Widać, amerykańska dieta sprawia, że ludzie szybciej tam dorośleją. No, przynajmniej tak z wyglądu. Nie wiem. Kiedy mężczyzna ma 18 lat, um, albo kiedy kobieta ma 19 lat, może się wybrać, na, wyjechać na, misji, na misję. Um, więc kiedy ja skończyłem 19 lat, złożyłem podanie, um, aby służyć na misji, um, I my nie wybieramy, gdzie służymy na misji. Po prostu my um, wysyłamy uh, nasze dokumenty, nasze podanie um, do, do przywódców naszego kościoła uh, i oni powołują nas, um, byśmy służyli gdzieś. Pewną różnicą pomiędzy naszym kościołem a inny, innymi kościołami. jest to, że w naszym kościele prorok kieruje naszym kościołem. Tak jak Mojżesz był prorokiem, Abraham był prorokiem, Adam i tak dalej, Izajasz. My wierzymy w to, że, że, że Bóg zawsze powołuje proroków i że Bóg przemawia do tych proroków i zawsze kieruje swoim kościołem za pośrednictwem proroków. Prorok stoi na ciele naszego kościoła. Pod nim jest dwunastu apostołów, tak jak w, w pierwotnym kościele Jezusa Chrystusa. I ci, ten prorok i ci apostołowie patrzyli na nasze poda podanie, podania, um, powołali nas, ja, mnie i, i kolegę, abyśmy służyli tu w, w Polsce. Więc my nie wybraliśmy Polski, tylko zostaliśmy powołani, abyśmy tu służyli. Tak I tu jesteśmy. Dowiedzieliście się, że akurat do Polski Mm -hmm. Jedzicie to taki egzotyczny kraj, to inny <głos> kraj troszkę, pewno niż, niż myśleliście. Tak. No i, i jak się przygotowaliście do tego? Dobre pytanie. Nauka języka, mm -hmm. przeprowadzka. Mm -hmm. No jak długo tutaj też jesteście? To jako misjonarze my jesteśmy tu w Polsce przez dwa lata, więc ja już jestem w Polsce od półtora roku. więc skończyła swoją misję za sześć miesięcy. Ale tak, więc dostaliśmy list zawierający nasze powołanie i dowiedzieliśmy się, gdzie będziemy służyli. Um, a potem mieszkaliśmy, przebywaliśmy w miejscu tak zwane Centrum Szkolenia dla Misjonarzy. Um, po angielsku brzmi Missionary Training Center. Przebywaliśmy tam przez, przez okres dwóch miesięcy. Zaczęliśmy się uczyć języka polskiego, ale szczerze mówiąc, po tych dwóch mi mi miesiącach nie byliśmy w stanie nawet wypowiedzieć jednego zdania. <śmiech> <śmiech> bo bo polski, język polski jest bardzo trudny i przeważnie w tym centrum um, skupiamy się na tym, jak być misjonarzem. Bo jako misjonarze przedstawiamy Um, pewne lekcje odnośnie naszego kościoła, naszej wiary, więc uczono nas, jak to robić, jak być misjonarzem. Też mieliśmy nauki um, odnośnie języka polskiego, ale bardzo mało. Mm -hmm. Tak. I ja starszy Han, um, ja jestem w Polsce od 4 miesięcy i nie, nie dużo. raczej uczymy się um, języka polskiego tu na miejscu. Mm, tak, w <śmiech> mówić. Najlepsza Danza. nauka. Tak, to tak, to tak jest. Można powiedzieć, że jesteśmy mm, zanurzeni uh, w, w, w, w, w kraju. Nie? Tak, w kraju. Nie pracujecie tutaj, nie, nie zarabiacie pieniędzy. Nie. Z czego się utrzymujecie? Dobre pytanie. Z własnej kieszeni. Um, przed misją um, mieliśmy pracować. aby zarobić pieniądze, abyśmy byli w stanie się utrzymywać tu w Polsce przez ten okres. Um, I na pewno nasza, nasze rodziny też nam pomagają w tym. No dobra, jak więc dwóch dwudziestoletnich chłopaków może spędzać czas w Krakowie, skoro ani tutaj nie studiują, ani nie pracują. Posłuchajcie. Cały czas pracujemy jako misjonarze. Każdego dnia chodzimy po ulicach i, i prowadzimy rozmowy z ludźmi na temat naszej wiary um, i zapraszamy ludzi do naszego kościoła. Na Jak się ludzi. ludzie do Was odnoszą? Bo zazwyczaj są tak e, niechętni chyba, zwłaszcza w Polsce. To różnie bywa. Czasami. <laughs> a, chyba Czasami. większość ludzi jest, jest miła. Chyba kłamie. <laughs> ale, ale tak mówię, a, że wielu ludzi a, jest miłych. I ci, którzy po prostu nie są zainteresowani, po prostu tak mówią nam, że to nie jesteśmy zainteresowani i, i to idą sobie swoją drogą. Ale ci, którzy są zainteresowani i, i chętnie posłuchają nasze, naszego przesłania, to przedstawiamy. I nasze przesłanie, naszą wiarę. I tak, ile ludzi udaje się nawrócić za Twojej kadencji, jak tutaj jesteś? Już? Tak, tak. Ile ludzi ty, ty zdobyłeś? <głosy> Dobrze. Ile, ile ludzi. Jak mówi, zre, zre, Z, <głosy> um, ja też mówię. Zwerbować. Zwerbowałem. To. Ja przygotowałem dwóch ludzi do chrztu. bo nawrócenie, um, krzest stanowi nawrócenie w naszym kościele. Um, ja przygotowałem dwóch ludzi do chrztu w Bydgoszczy. Um, znalazłem jedną osobę w Poznaniu, która została okszczona. I znalazłem dwóch ludzi tu w, w Krakowie, którzy zostali um, niedawno um, okrzczeni. No to całkiem sporo. To już pięciu. Tak, to jest dużo. Zmienić życie pięciu osób. Tak. I mam nadzieję, że zmienię, zmieniam życie, życie innych ludzi, którzy nie zostają, nie przyjmują krzyżu. Bo nie tylko, nie tylko chcimy ludzi, ale nauczamy ludzi dobrych zasad i służymy ludzi, ludziom też. Bo chcemy pomagać ludziom. W każdą środę Um, tu w naszej siedzibie prowadzimy bezpłatny kurs angielskiego wszystko za darmo um, native speakerzy tak, native tak, speakers. tak, są trzy poziomy um, i tak lekcje są prowadzo prze prowadzone przez native speakerów za darmo, nie ma kaczyka więc to jest służba w pewnym sensie rozmawiam z ludźmi o tym, to dlatego um, przyjechaliśmy tu do Polski, bo nasza wiara Um, daje nam wielką radość w naszym życiu. Więc my wiemy, że, że, że to, przesłanie nasze, mm, tak, to przesłanie jest realne. Um, to przesłanie, że, że, że Bóg ma swojego proroka i że Bóg przywrócił swój Kościół w naszych czasach przez proroka, bo to jest nasze przesłanie. Um, wiemy, że, że to przesłanie jest prawdziwe i realne, I, I ta wiedza i to świadectwo daje nam wielką radość. A, no właśnie, nie zaznaczyłem tego wcześniej. Nie starałem się z nimi dyskutować. Bardziej chciałem, bardziej mi zależało na tym, żeby się tak sami wypowiedzieli, żeby przedstawili swój sposób patrzenia. No Siłą rzeczy momentami wpadali w wyuczone frazy i schematy. W końcu codziennie zajmują się... religijnym marketingiem, że tak powiem. Ale wtedy tupałem nogami, zacząłem wrzeszczeć. W końcu salka dla dzieci. No i, i dzięki temu bardziej skupiali się na sobie. To ja urodziłem się w rodzinie, um, um, której członkowie są wszyscy. Um, oni wszyscy są mormonami. Przyjąłem chrzest w tym kościele, kiedy miałem 8 lat. Um, bo my wierzymy w to, że Że nie powinniśmy chcić małych dzieci, bo, bo nie są świadome. Um, więc osoba może wybrać same dla siebie, aby przyjąć chrzest czy nie um, kiedy ma 8 lat. Ale ośmioletnie dziecko to jeszcze nie jest za bardzo świadome. E, nie rozumie za bardzo świata. E, Najpierw. Lepiej, czas... lepiej niż niemowlę. <gry> Prawda, my my wierzymy w to, że że wiek 8 lat um, jest wiekiem odpowiedzialności. Że, że, że dziecko, które, które ma 8 lat um, już w miarę wie, um, co jest dobre, a co jest złe. Ale w życiu to też różnie bywa. Mhm. No i, e, Więc osoba nie... nie musi za on, przyjąć, przyjąć chrztu, kiedy ma 8 lat. To tylko jest, można powiedzieć, um, ograniczenie wieków, tak? Więc ja, kiedy miałem, skończyłem 8 lat zastanawiałem się nad ten temat i ja wybrałem, aby przyjąć chrzest ale, że kiedy miałem 11 lat, kiedy byłam nastolatkiem zacząłem prawdziwie czytać księgę Mormona i to jest bardzo ważne, bo bo wiadomo, że mamy taki, taki przydomek w naszym kościele, że jesteśmy mormonami, ale prawdziwy, um, prawdziwa nazwa naszego kościoła brzmi Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, um, więc um, wielu ludzi zastanawia się nad tym, dlaczego mamy um, taki przydomek. Um, I ludzie nazywano nas mormonami um, czasami, Bo dlatego, że my wierzymy w Księgę Mormona, to jest Pismo Święte, ona jest Pismem Świętym w naszym kościele, my też wierzymy w Biblię. Tak, i czytamy w Biblii codziennie. I tak i kiedy, więc kiedy ja byłem, byłem na misji, um, to już służyłem we Wrocławiu przedtem tym. Um, kiedy ja byłem tam. Ja skończyłem um, czytanie z Księgi Mormona i, i to jest obietnica uh, w Księdze Mormona, która mówi, że jeżeli uh, czytamy z księgi, przeczytamy z Księgi Mormona i przeczytamy Księgę Mormona i modlimy się na, na jej temat, um, Bóg um, od, odpowie, odpowie uh, nasze, nasze, pyt nasze pytania. o tym. I ja pomodliłem się i otrzymałem um, odpowiedź, odpowiedź że, że, że ona jest prawdziwa. Że Księga mormona jest mm -hmm. prawdziwa. I to dlatego jestem um, nawet tu jestem, można powiedzieć. Mm -hmm. ja, bo, bo cała prawdziwość naszego kościoła zależy od prawdziwości tej księgi. A jeżeli ta księga nie jest prawdziwa, to nasz kościół nie jest prawdziwy. Ale jeżeli ta księga jest prawdziwa, to nasz Kościół jest prawdziwy. Um, bo my wierzymy w to, że Księga Mormona um, jest um, starożytną kroniką ludzi, którzy mieszkali na starożytnym kontynencie amerykańskim. I że Jezus Chrystus sam ukazał się tym ludziom, którzy mieszkali tam. Um, I założyciel naszej, naszego Kościoła On się nazywał Joseph Smith, chyba słyszałeś o nim. I on otrzymał te, te kroniki i, i przetłumaczył tą księgę na język angielski. I to, to tłumaczenie stanowi Księgę Mormona. Pozwól, że przeczytam.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 Mówię wam, że temu, kto wierzy w Chrystusa i nie wątpi, będzie dany o cokolwiek poprosi Ojca w imię Chrystusa. I ta obietnica jest dla wszystkich, aż po krańce ziemi. Więc my wierzymy tak, że, że a, cuda a, mają miejsce dzięki wierze ludzi. Że, Nawet jeżeli wierzą w bzdury, co coś, co jest kłamstwem? To wiem, że my wszyscy jesteśmy um, bo, dziećmi tego, sam, tego samego Boga. Więc Bóg kocha każde swoje dziecko, um, każde ze swoich dzieci jednakowo. Um, bez względu na to, czy, czy, ta, czy tamta um, osoba wierzy w, w bzdury czy nie. Ona da błogosławi um, ludzi, bo On ich kocha. Ale e, jeżeli Bóg e, robi cuda, takie duże cuda mm -hmm. w kościele katolickim mm -hmm. na przykład, no to e, niejako też to tak e, potwierdza, że ten kościół jest e, ok. Katolicki. <głos> e, czyli e, zachęca tym samym innych ludzi, żeby Przeszli do mm. tego kościoła i się dzieje, dzieją cuda. Mm. To jest dla mnie niezrozumiałe, mm -hmm. no bo ktoś sobie może stwierdzić: O, wiem, że chodzę do tego kościoła, dookoła jest pełno innych, mm -hmm. ale chodzę do tego jednego, w nim są cuda, czyli moja wiara jest taka, jak być powinna, jest prawdziwa, jest słuszna. Mm -hmm. um, więc my nie potępiamy um, żadnych kościołów. Um, My wierzymy w to, że, że każdy Kościół um, jest dobry. Um, Czyli y, można zbawienie osiągnąć, będąc w innym Kościele? Pozwól, się, że ja skończę. Um, bo my wierzymy w to, że kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, On ustanowił swój um, prawdziwy Kościół, tak? Powołując 12 apostołów i dając im swoje um, upoważnienie do, do upoważnienie kapłańskie do dokonywania obrzędów um, dla zbawienia. Ale i, i wiadomo, że, że Jezus Chrystus i Jego apostołowie dokonywali wielu, wielkich cudów na mocy tego upoważnienia kapłańskiego. Um, ale i wiemy, że najważniejszym cudem, um, jaki Jego dokonał dla nas Jezus Chrystus było Jego zadośćucznienie Mm -hmm. że, że On cierpiał za nas i za nasze grzechy i umarł za nas na krzyżu. Ale dobrą nowiną jest to, że trzeciego dnia On zmartwychwstał, tak? Ale wiadomo, że wkrótce po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa źli ludzie, um, niegodziwi ludzie zaczęli, zaczęli prześladować Kościół i zaczęli nawet zabijać członków Kościoła. I ci apostołowie, którzy dzierżyli, um, dzierżyli um, tą moc kapłańską, zostali zabici przez niegodziwych ludzi. I my wierzymy w to, że kiedy apostołowie pierwsi zostało, zostali zabici, utracono to upoważnienie kapłańskie. To, to, to upoważnienie, które jest potrzebne do kierowania Kościołem i do dokonywania świętych obrzędów. Więc nie mając tego upoważnienia, ludzie, polegając na swojej własnej mądrości, zaczęli, um, zaczęli zmieniać zasady w Kościele. I, i to wiadomo, że, wiadomo że, że, że pewne zasady w Kościele Jezusa Chrystusa się zmieniły. Przez, przez ludzi, którzy chyba mieli nawet dobre zamiary, ale nie mieli tego upoważnienia, aby to zrobić. Um, więc my wierzymy w to, że um, wiele świętych, ważnych prawd i zasad um, Ewangelii Jezusa Chrystusa zostało zmienionych um, i skorumpowanych. skorumpowanych um, Nawet um, i nazywamy, i wierzymy w to, że, że ludzie popadli w odstępstwo. I to, bo to dlatego mieliśmy um, przywrócone Ewangelii poprzez um, przez proroka Józefa Smitha, który kolega powiedział. Um, i, I w 1820 roku um, on żył, Józef Smith on żył. Um, on był młodym chłopcem. ale on szukał prawdy on szukał prawdę z Biblii i od jego rodziców ale on tak szukał prawdę. więc pewnego dnia on przeczytał fragment z Biblii w pierwszym liście Jakuba brzmi i ten fragment brzmi on tak a jeśli komu z was brak mądrości Niech prosi Boga, mm -hmm. um, więc Józef Smith, on pomodlił się do Boga um, i on, on opisał swój doświadczenie I, i on opisał tak Wziąłem słup światła dokładnie nad głową przewyższające blaskiem słońce który upuściał się stopniowo aż objął mnie Kiedy światło padło na mnie wziąłem dwie postacie, których blask i chwały było nie do opisania stojące nade, nade mną w powietrzu. Jedna z nich przemówiła do mnie, nazywając mnie po imieniu i rzekła, wyskazując na drugą powstrać Oto mój omiłowany syn, słuchaj Go. I Jezus Chrystus, um, Bóg Jezus Chrystus ukazali się Mu, um, ukazali się Józefowi Smithowi. I powiedzieli Mu, że, że dzięki um, niemu, Tak. Że, że przez Niego przez niego, um, tak Bóg, um, Jezus Chrystus przywrócili, przywrócą swoich kościołów. Czyli <głosy> <Że, głosy> <swój> kościołów. <głosy> Więc um, odpowie, odpowiadając na, na Twoje pytanie, mm -hmm. um, my wierzymy w to, że każdy kościół, który wywodzi się um, z pierwotnego kościoła Jezusa Chrystusa, posiada część prawdy, um, bo, bo na pewno każdy chrześcijański kościół um, naucza przynajmniej niektórych z zasad, których nauczał Jezusa, Jezus Chrystus. Um, tylko ludzie coś tam um, kombino kom, ja kombinowali tak, i, i zmienili um, pewne rzeczy, na przykład chrzest. Um, wiadomo, mm -hmm. jak Jezus Chrystus się ochrzcił, um, i ludzie się ch chcą inaczej dzisiaj w innych kościołach. Ale my tylko twierdzimy, że, że cała prawda, prawda w, w jej pełni um, została przywrócona przez proroka Józefa Smitha. Um, więc my wierzymy, że aby dostąpić zbawienie, um, osoba musi przyjąć obrzędy kapłańskie przez kogoś, kto ma to właściwe upoważnienie kapłańskie. Bo my wierzymy, że, że to upoważnienie zostało utracone po śmierci apostołów, ale przez aniołów wysłanych, um, wysłanych Józefowi Smithowi Bóg przywrócił to kapłaństwo, um, że, że nasz kościół jest jedynym kościołem, który, który posiada to właściwe upoważnienie kapłańskie. To chociażby znamy z kościoła katolickiego. Głównym filarem, na którym wspiera się cała instytucja, cała jej wiarygodność, to jest to, że jeżeli osoba A ma supermoc rządzenia przydzieloną przez Boga i wyznaczy jako swojego następcę osobę B, no to i tak dalej to idzie, to mamy taki łańcuszek wzajemnej gwarancji, y, który nie może zostać przerwany, bo wszystko wtedy się rozsypie. No według mormonów został on przerwany. Dlaczego mormoni cały czas chodzą w garniturach? To dobre pytanie, bo tak się wydaje chyba. Um, to tylko misjonarze. Um, to jest nasz mundur jako misjonarze. Um, my zawsze jesteśmy tak ubrani, bo, bo to praca misjonarska to nasza praca, więc zawsze jesteśmy ubrani, w, w, zawsze chodzimy w garniturach. Ale zwykli um, członkowie naszego kościoła po prostu chodzą w, w normalnych ubraniach. To dobre pytanie. W naszym kościele przestrzegamy um, pewnego prawa, um, zwanego słowa, słowem mądrości. Um, I to jest prawo um, dotyczące zdrowia. Więc chyba słyszałeś, że w naszym kościele nie pijemy, nie palimy, um, I nie, pi nie pijemy alkoholu, ani herbaty, ani kawy i nie palimy, i nie korzystamy z, z narkotyków um, i staramy się jeść bardzo, bardzo zdrowo po prostu. A Jezus mówił, że picie wino. <śmiech> um, ale na przykład Żydzi um, nie mogli jeść um, wieprzowiny. Tak. Tak, takie było prawo. Ale to się zmieniło. Um, I my dzisiaj możemy jeść pekon. Um, Ale nie pijecie wina. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego wina jest Bo złe? Um, my wierzymy w to, że, że objawiono temu prorokowi Józefowi Smithowi, że, że takie jest prawo od, odnośnie um, zdrowia. Um, to jest prawo dla, dla naszych czasów, um, dla naszych czasów. Um, mamy prawo czystości moralnej. Więc czyli co to znaczy? To, czyli nie, nie uprawiamy seksu przed ślubem um, i tak dalej i innych um, rzeczy. Um, też my dokonujemy chrztów za zmarłych w naszym kościele. Um, na przykład mój dziadek um, umarł bez nie, jak to się mówi, nie przyjąwszy? Tak, nie, nie, nie przyjąwszy chrztu. Tak, nie przyjąwszy chrztu. Więc, dajmy na to. Więc ja mogę w naszych świątyniach, bo to jest kaplica, ale mamy też świątynię. I w świątyniach dokonujemy chrztów za, za zmarłych. To nie znaczy, że, że, że wyciągamy zwłok i, i, i, i zanurzymy Ciała, to nie. Um, raczej my możemy um, w, w imieniu naszych zmarłych przodków um, zostać o to, to jest coś, czego nie ma w innych kościołach, um, ale przecież to jest napisane w, w Nowym Testamencie, um, w, w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówił o chrztach za zmarłych. Gdyby tak nie było, cóż uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli zmarli w ogóle nie zmartwychwstają, po co przyjmuje się za nich chrzest? Um, więc mówi o tym, że gdyby nie było zmartwychwstanie, po co nam chrzest za zmarłych? Ale będzie zmartwychwstanie i to dlatego um, przyjmujemy chrzest w imieniu zmarłych. Ale nadal mają wolną wolę. Mogą wybrać, Więc ja, dajmy na to, że ja uchściłem się za mojego dziadka, ale on nadal ma wybór, czy, to czy przyjąć, się... czy nie. Um... I tak dziwne według mnie. <głos》<głos》<głos》> może to sobie przemyśleć jeszcze. Tak, później. bo ale to my wierzymy w to, że, że Bóg chce, aby wszystkie swoje dzieci wróciły do Niego, a nie tylko, um, bo, bo pewnie są um, ludzie, Którzy mieszkają gdzieś na, na, na wyspie, um, którzy umarli nie. Mm, bez Kościoła. Tak, bez kościoła mm. I nigdy nie nawet słyszeli o Jezusie Chrystusie. Więc, Oni są według, to, według sumienia, ale są że tak tego jest napisane w Biblii. Więc to jest, bo. Ale jest napisane w Biblii, że, że um, aby dostąpić zbawienie, musimy zostać okrzcieni. i ci, którzy nie zostają um, i będą potępieni. Ewentualnie, chyba że w ciągu całego życia ani razu nie zgrzeszyli. To jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce niewykonalne. Ale tego. przecież Jezus Chrystus został ochrzczony i On nigdy nie zgrzeszył. Zgrz I On też potrzebował chrztu. Um, więc my wszyscy potrzebujemy chrztu. I to dlatego wierzymy w plan zbawienia. Właśnie. I... Fajny, fajny plan, życie e, przedziemskie. A tak, my wierzymy w to, że mieszkaliśmy w niebie z Bogiem przed tym życiem. To też jest inne niż, mm -hmm. niż w, nie w Tak, ale nie mieliśmy ciało. ciało. ciało, ciało. E, ciało. Z, potem dlatego nie pamiętamy, bo e, przechodzimy przez zasłonę zapomnienia. Tak żyjemy sobie na świecie, tak. E, umieramy, tak. świat duchów. Tak. Co tutaj to jest, to... świat duchów? Więc my wierzymy w to, że są dwie części na świecie duchów: jest raj i jest więzienie. Um, w raju są ci, którzy mm, przestrzegali przekazań, byli posłuszni Bogu i przyjęli obrzędy. Um, I ci, którzy nie um, zrobili tego wszystkiego, są w poczekalni. Tak, czekają. Um, czekają, bo. Bez ciała nie można um, się okścić, to dlatego my, mając ciało, mając ciała, możemy um, się okścić za nich i oni mogą przyjąć albo odrzucić to. Um, a potem jest zmartwychwstanie, sąd um, i wierzymy w to, że, że, będzie, że są trzy królestwa chwały. Um, to znaczy trzy stopnie nieba. Ci, którzy byli posłuszni Bogu, przestrzegali przykazań i przyjęli wszystkie obrzędy, będą w, w najwyższym królestwie. Ci, którzy, um, ci, którzy byli um, dobrzy, będą w drugim terestialnym królestwie. I ci, którzy byli źli, będą w królestwie terestialnym I to też jest w, W, w tym rozdziale, w, w liście um, do Korytian. Nasz obecny świat jest w stanie celestialnym, ale um, po sądzie świat zmieni się w świat celestialny, więc masz rację, my zgadzamy się z Tobą, że ci, którzy są w najwyższym królestwie będą żyli Na, na tym świecie, ale na doskonałym świecie, mając, tak, doskonałe ciało, ciała. Więc... I tak jeszcze wracając do, do Was, jak mieszkacie tutaj w Krakowie? Macie mieszkanko jakieś, tak, tak wspólnie, tak, po prostu sobie? Tak, my to są, jest sześcioro misjonarzy w, w Krakowie, są dwie misjonarki i, i jest czterech misjonarzy. I każdy misjonarz, czy misjonarka, mieszka z kolegą, to znaczy z towarzyszem, tak? Więc ja mieszkam razem ze starszym Honem i druga para mieszka, mieszka sobie i, i trzecia para też. Jeśli chodzi o inne zasady naszego życia, to też przestrzegamy dziesięciorka przykazań. Staramy się miłować wszystkich ludzi um, i też przestrzegamy przykazań, um, które zostały objawione, um, objawione prorokom w naszych czasach. Bo my wierzymy w to, że, że Bóg przemawiał do, do proroków w dawnych czasach, ale że Bóg jest ten sam mm. dzisiaj i On nadal przemawia do proroków. I przemawia do nas osobiście też przez modlitwę. Jeśli chodzi o kościół Mormonów, no to krążą, krąży wiele teorii spiskowych, że e, e, no jest to taka tajemnicza, dziwna organizacja sekta. Ta Zapraszamy. Ale wszyscy jest, zobaczyli, czy, czy jest to prawdziwe, czy nie. No. E, e, e. To, to, to, to, to rozumiem, że, że najpierw trzeba wcześniej się przekonać samemu. Nie, nie powiecie jak, jak planujecie zapanować nad światem. <laughs> tak, my będziemy chcą dzielić samą śpiętę. czy <laughs> <dziś> jesteśmy dziwni? <laughs> Inni, a to jest fajne. <laughs> <laughs> well, ok. Uh, to... Mogę obiecać, że nie jesteśmy sektą, jesteśmy kościołem. Sekta to jest określenie na mniejszy kościół po prostu, hmm. tak, według definicji. Hmm. A tak. Um, to według tej definicji tak, przychodzą... to tak jesteśmy, ale. No kościołem. <grym> jesteśmy takim, przynajmniej tutaj. Tylko lokalnym że... w Polsce. Tak, tylko że jesteśmy nie.. Um, nie jesteśmy odłanem, tak, odłanym od, um, od um, kościoła katolickiego. Nie jesteśmy kościołem protestanckim. Jesteśmy normalnymi ludźmi. I to jest bardzo. Nie ma, jak ktoś mówi, zawodowego duchowieństwa w naszym kościele. To nie płaci się żadnym przywódcom naszego kościoła. Nie płaci się prorokowi, nie płaci się dwunastu apostołom. Po prostu jesteśmy nawet misjonarzom. Nie płaci się na to. No to mówiliście, że sami się utrzymujecie tutaj. To jest a, spore wyrzeczenie. Tak. Dwa lata z życia z, z, z Tak, same. mamy przerwę ze studiów no. i potem... I tak, jesteśmy normalnymi ludźmi. Um, tylko, tylko w czasie misji nosimy cały czas garnitury i chodzimy po ulicach rozmawiając z ludźmi. Um, um, na przykład ja mam zamiar zostać stomatologiem, a nie księdze, jak też mówię, księdzem. Księdzem, pastorem. Tak, tak. Um, tak, my, my z tobie żyjemy. Ja, ja bardzo lubię muzykę. Ja byłam w, w zespole rokowym, kiedy byłam w domu. Czyli yy, dobra zabawa nie jest zakazana. A nie jest. Um, ja też mylą nas za Amishami. No. Że nie korzystamy z, z jak też mówię? elektryczności. Tak, ale to przecież rozmawialiśmy. I teraz, teraz, I teraz mówię do, do dyktafonu, więc to, to tak, jesteśmy normalni. Um, I tak, Mitt mit Romney on był kandydaturą. Jak to się mówi? Kandidatem. Kandydatem. Kandydatem prezydenta Stanów um, Zjednoczonych. Kto? Kto? Mit Romney. On jest, A, Romney, on to jest to Mormonem. Słyszałem Słyszałeś o, o hotelu Marriott? Tak. To on jest mormonem. To, um, jesteśmy zwyk, zwykłymi ludźmi, um, tylko bardzo staramy się przestrzegać um, wszystkich przykazań i żyć według Ewangelii. Um, nie tylko wierzymy w Ewangelię, ale bardzo staramy się um, żyć nią. Sympatyczni ludzie, tak po prostu. Jak wychodziłem, to jakiś inny ich kolega szalał na klawiszach. Niestety nie pamiętam już, co to była za piosenka, ale fajnie grał i śpiewał. Yy, dostałem też od nich Księgę Mormona. No, taką niewielką książkę gdzieś tutaj jest. A nie chcę mi się po nią schylać. Yy, Zacząłem ją czytać, zachęcony tym, że ma tam być całkiem fascynująca fabuła o Żydach, którzy to 600 lat przed naszą erą popłynęli do Ameryki i założyli tam cywilizację. Tak. No a poza tym fajnie jest znać teksty, w które wierzy aż tyle osób, a nóż okażą się sensowne, prawdziwe, Będę musiał przebudować cały swój światopogląd. Niestety... Zawiodłem się, zawiodłem się. Tak świetny motyw na historię został skwitowany tylko tym, że dzieje historyczne są opisane w innych księgach, które z tego co wiem nie, zostały, nie, nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Nie wiem, tak może z jedną trzecią przeczytałem i odbiega to troszkę od stylu ksiąg biblijnych. Strasznie dużo lania wody, powtarzania... Jak będę miał jakiś nudny wieczór w niedalekiej przyszłości, to sprawdzę, co jest tam dalej napisane, ale nie spodziewam się już jakichś ekscytujących rewelacji. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Następny będzie luźniejszy. Przy piwie, zwykła rozmowa. No...